Witamy w czternastym odcinku Łebskich Chłopaków. Przed Wami Dawid Pacha z Agencji Mitu. Kamil Dziatkiewicz, Agencja społami, i i Michał Juda, Showroom SHWRM.pl W dzisiejszym odcinku będzie bardzo praktycznie ze względu na sezon ogórkowy. Porozmawiamy sobie o tym, jak spędzić urlop, w jaki sposób się ogarnąć, tak żeby praca na nie przeszkadzała, O tym, jak faktycznie dobrze wylądować produkt, Oczywiście informatyczne. I jak nie opóźnić z końca tego startu? Dokładnie. No i jak sobie <śmiech> usystematyzować to, co się powinno robić w ciągu dnia, jak taski ogarnąć? Tak. No dobrze, to co? Pierwszy odcinek. Kto był ostatnio na urlopie. Ja byłem mniej więcej na urlopie. To znaczy przez 4 dni nie byłem w biurze i byłem na openerze, ale muszę wam powiedzieć, że zadanie pod tytułem urlop nie do końca się powiodło, bo jej dzwoni telefon, odbierasz, a jak już odbierzesz, to słyszysz, że jest Backup, więc się martwisz, więc próbujesz to załatwić szybko, żeby się już tym nie martwić mieć znowu urlop i wpadasz trochę w ten wir pracy, która jest niby gdzie indziej, jakby masz ją przy sobie mimo wszystko, bo jest internet, bo jest telefon, bo jest niestety komputer, też wziąłem oczywiście, bardzo mądro, ale no niestety jakby... Chyba jedynym sposobem, żeby tego uniknąć, jest po prostu kompletnie nie wiedzieć, co tak. się dzieje, wyjechać na bezludną wyspę, gdzie nie ma internetu, telefonu i, i to jest jedyny chyba sposób. Nie wiem, bo w każdym innym przypadku ty też jakby nie chcesz ignorować pewnych rzeczy, bo się nimi stresujesz. Nie, nie wiem. no to też jest tak, że w takiej branży, tak, pracujemy i tutaj jest internet, wszystko się dzieje tu i teraz, ludzie na komentarze na fanpage, którym zarządzasz, wrzucają cały czas nawet jak się na urlopie. No i właśnie pytanie, jestem ciekawy, bo no, o ile okej okay, w jakichś w innych firmach, to, to jeszcze jestem w stanie sobie wybrać. ale na przykład, jeżeli ty prowadzisz jakiś fanpage, tak? jak to wygląda? Czy masz, bo to jest też myślę ciekawe, jak ludzie chcą wyjechać i co, mają, masz harmonogram wpisów, które mają się wrzucać w określonych, w określonych godzinach, i a kto, na przykład, nie wiem, kto reaguje później na komentarze, jest jakaś osoba to, to no więc, czy jeżeli, chodzi sam, jeżeli chodzi o sam fanpage, to jeżeli jest to rzeczywiście taki fanpage pod tytułem, a oto harmonogram, został on zaakceptowany i teraz zostanie wrzucony w tej kolejności, to problem jest mniejszy. Nawet jeżeli ktoś musi w ogóle cię w całym tym zadaniu zastąpić, to jednak on otrzymuje plik z, z publikacjami z harmonogramem, otrzymuje pliki graficzne, linki wideo i tak dalej, które mają towarzyszyć tym publikacjom i zrobienie tego nie jest trudne dla innego w zamian za... Hmm. za, za Natomiast są takie fanpage, na których tak to nie działa, są takie fanpage, na których co rano klient oszalały, dzwoni, że natychmiast trzeba zrobić to zamiast tamtego i tak dalej, i tak dalej. I ktoś, kto nie pracuje nad tym z tym klientem, nawet kto pracuje z tobą w firmie, to nie jest łatwe, żeby on nagle wszedł w tą relację mhm. i, i powstają wtedy, mogą powstawać jakieś nieporozumienia, Może ktoś może wrzucić coś z harmonogramu, a okazało się, że nie miał wrzucać i tak dalej, i tak dalej, więc... Chyba, nie ma, nie trudno jest, chyba trudno jest po prostu pójść na urlop. Tak, tak. Jednym sposobem jest chyba ten hardkorowy, kiedy rzeczywiście ignorujesz kompletnie rzeczywistość pracy. Bo, no nie wiem, nie, nie mam innego lepszego pomysłu. Bo można sobie zaplanować, ale nagle... No nawet jak zaplanujesz to, w takim razie nie możesz się odnosić do żadnych wydarzeń zewnętrznych, pogody. Musisz wymyślić tak kompletnie mdłe publikacje, żeby cokolwiek się dzieje, będą tak. właściwe, aktualne i w porządku. Nawet jeśli samolot... Z a no, właśnie, a no właśnie, co jeszcze nagle żałoba narodowa no. i tak dalej i tak dalej. Co? No. co za trudny dzień napiszesz nam. No, no, no, no, no, ale właśnie słowo. dlatego <laughs> planowanie postów na tydzień do przodu no, jest ryzykowne. W sensie, okej, okay, harmonogram z plikiem, żeby ktoś to wrzucał, rozumiem, ale używanie opcji Facebooka do planowania ryzykowne, mm -hmm. nie? ryzykowne. Mm -hmm. no. Ale to zawsze można wiedzieć, poprawić No tak. przed czasem. Ostatnio byłem świadkiem takiej dyskusji w dosyć dużej agencji. Internetowe, marketingu internetowego w Warszawie. No i tam była taka debata z pracownikami, co robimy z weekendami. No i szef tej agencji zaproponował, że będą dyżury. Czyli po prostu jedna osoba co weekend będzie obsługiwała cały weekend wszystkie fanpage, e, którą, które prowadzi ta agencja. No i były oczywiście negatywne odzewy ze strony pracowników, ale udogadali się, dostali dodatkowe wynagrodzenie. Mhm. No i ogarniają taki dyżur, Mimo tego, że to nie są te osoby nie zawsze mają super wiedzę o tych innych fanpage'ach, sobie radzą. Wiadomo, weekend nie ma takiego natężenia, też na Facebooku. Akurat ma. z weekendem moja święta teoria brzmi tak, że można się porozumieć z klientem i wytłumaczyć mu, dlaczego nie musi mieć 7 dni w tygodniu. Jeżeli, no tak. jeżeli chodzi o weekend, to takie punktowa moderacja, moim zdaniem, może wystarczyć. I da się z klientem, moim zdaniem, porozumieć. Da się, oczywiście. W stanie, ale... Bo to jest mit, że 7 dni w tygodniu, zwłaszcza, że tak naprawdę jeżeli chodzi o weekend, to jedyny post, który może naprawdę zażyć porządnie, to musiałby być o 18 w niedzielę. Bo cała reszta weekendu to ruch jest znacząco słabszy mhm. i wszyscy to wiemy i to nie są akurat liczby, które są bardzo duchowe, ja się... w weekend ruch w internecie jest słabszy. No tak, ale jeżeli się w, na przykład w nie wiem, z piątku na sobotę w nocy pojawia komentarz, tak? Mhm. Na wolu jakiś, znaczy nawet nie komentarz tylko post klienta, na przykład w e-commerce, co z moim zamówieniem kupiłem tydzień temu koszulkę i nie doszło, tak, no to i są, jest 48 godzin, nawet więcej trochę czasu, kiedy to wisi tam, ludzie widzą, patrzą, widzą, że nikt nie odpowiedział jest lipa. No więc generalnie zawsze no, chyba nie, nie da się uciec od tego i można zamknąć fanpage'a na Ale, weekend i zawsze trzeba. Przecież mówiąc nie jestem w stanie tego nawet do końca zrobić i stresuję się, jeżeli, jeżeli miałby przez dwa dni nie spojrzeć na fanpage'a, mm -hmm. to bym się domowała. Mały, mały właśnie off topic, coraz częściej się uwagę na to, które firmy odpowiadają na komentarze w czasie. Jan Razep ze Social Bakers, on na ostatnim lewebie mówił o firmach, które są socially devoted mm -hmm. i zrobił taką stronę socially .com, i tam jest publiczna, tu, tu, publiczny ranking większości fanpage dużych według ich e, odpowiedzi w danym czasie na wpisy fanów, mm -hmm. więc jest taki już nadzór. Z ja, uważam, ja uważam, że o ile powinno się piętnować, znaczy powinno, o ile jestem w stanie sobie wyobrazić, że można piętnować takie jakby private brand, jakby personal brand, me as a brand, jeżeli możemy nazwać socially devoted, to o tyle w przypadku Coca-Coli czy Pepsi, dla których robią to ludzie za pieniądze, to jest trochę moim zdaniem fałszywy w ogóle miernik, bo... <śmiech> nie jestem socially devoted, tylko chodzę do pracy i ją wykonuję, tak, okay. więc nie jestem, niekoniecznie osoba, która reprezentuje Pepsi na social network jest jej najbardziej oddanym fanem tak? są i takie mechanizmy, które a. mogą, ale bardziej polegają na tym że ktoś, kto bardzo się dobrze na tym znaje, mu dobrze płacą potrafi okay. uruchomić ten dół jakby fa fanowski w ramach tej komunikacji, a nie on sam ma być socially devoted, on ma być sprawny no słuchajcie, ale tak pomijam już te fanpage, tak to nie tylko community managerowie wyjeżdżają no na ja no Co z firm... Przede wszystkim co z osobami, które są jeszcze odpowiedzialne za, za część firmy, nie wiem, Michał, jakie ty masz doświadczenie? Byłeś na Europie w ostatnim czasie? No, mi się zdarza, zdarza wyjechać, ale zawsze jest tak, gdziekolwiek bym nie był, to tak. zawsze jest kąp, zawsze jest łącze do netu, w hotelu, czy gdziekolwiek kupione nawet za najcięższe pieniądze, hmm. ale, ale musi być, bo są... No nie wiem, w każdej firmie są rzeczy, które... Znaczy, generalnie są rzeczy, które wiem, że muszę ja zrobić, tak? I nie mogę, nie mogę nikomu ich dać, zlecić z różnych względów, czy to bezpieczeństwa, jeżeli to są rzeczy finansowe i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie są... jest W każdym tygodniu mojego życia jest zestaw czynności, które muszę wykonać, co by się ze mną nie działo no. i gdzie bym nie był tak naprawdę. Mm. Więc no, no wiesz, to jest tak naprawdę krótka piłka, bierzesz kąpa i po prostu codziennie te, no nie wiem, jak wyjeżdżasz na, na deskę gdzieś w ciepłe miejsce to godzina, dwie dziennie co najmniej musi być przy kąpie, załatwienie bieżących spraw no, niestety i stety tak jest nie wiem czy ty też tak masz, czy ty potrafisz się ociąć na... ja mam to szczęście, że w mojej firmie akurat nie zajmuję się finansami <laughs> ale faktycznie, no ja nie dostaję się też raczej z komórką, przynajmniej z komórką mhm. ostatni raz w takim urlopie który był w takim tygodniu, kiedy nie było dni wolnych, bo ja nie mówię, że majówka to był urlop, bo wtedy zrobili sobie wolne w miarę. No to było we wrześniu zeszłego roku. Nie na... wszyscy. <śmiech> I pamię pamiętam, że, że ten, że akurat wtedy wtedy byłem z komórką i coś tam sobie na, na laptopie klapałem wieczorami, ale ten, akurat ja mam to w szczęście, że na tyle sobie to ogarnęliśmy w agencji, że w miarę możemy się zastąpić. Może <śmiech> jak Krzysiek wyjedzie. No i... <śmiech> no tak. Trochę zakąt. Mówiąc słusznie, no, podsumowując, to, to respondery ustawiacie? Nigdy, ja nie nigdy, nigdy? Nie w życiu. Naprawdę nie ustawiacie respondera? Nie, nie ustawiam tego respondera. Dlatego, dlatego, że y, ja czuję, że i tak odpowiem na tego maila. Zawsze. I tak się to kończy. Mhm. No, ale... Moje wszystkie maile, włącznie z, ze wszystkimi służbowymi, są ustawione na obu moich komórkach. Czyli, którakolwiek by miała sieć, czy nie miała sieć, ja zawsze wiem, że ten mail przyjdzie, więc autoresponder jakby, nie wiem, jestem może obsesyjny. Może to jest takie usprawiedliwienie przed klientem, że możesz dłużej odpowiedzieć na pytanie na przykład. Jeżeli jest autoresponder, a, nie, a ty to, i tak to, odpowiesz, to jest no, szacunek. No, no tak, ale <toczny> to, ja, ja widzę, że ludzie... Mój klient że jak wyjeżdżam, natomiast jakby i tak... Ale ludzie przesadzają z autoresponderami. Ja widzę teraz sytuację, kiedy babki ustawią autoresponder, że dzisiaj do 17 jestem na spotkaniach mm -hmm. i odpowiem po 17 na mail. No weź, bez przesady, no okej. Okay. Mm -hmm. Też, no nie no, wiem, tak, to, że że, tak Generalnie ładuje. cechuje, myślę, że cechuje nas odrobina przesady, jeśli chodzi o to, jak bardzo jesteśmy przerażeni faktem, że moglibyśmy nie odbawiać jakiegoś maila i to też może być coś wspólnego mm. z tym, jak przeżywamy swoje urlopy. Słuchajcie, ale jest jeszcze inne spojrzenie na tą sprawę. Jest takie, takie ostatnio, taka ostatnia myśl, na, szczególnie w naszej branży startupowej, marketingowej, że to naprawdę należy się każdemu pracownikowi i szefowi po prostu urlop taki, w którym masz zupełny odpoczynek od spraw bieżących. Ja trafiłem nawet na ciekawy artykuł szefa, firmy FullContact.com, to jest firma, która, startup internetowy, e, który, którego usługą jest zmerżowanie wszystkich kontaktów z Facebooka, LinkedIn, Gmail i tak dalej do jednej usługi. Były um, ciekawe, nie wiedziałem um. o tym, ale zaciekawi mnie jego pozna blogu. I on napisał tak Paid vacation? That's not cool. You know what's cool? Paid, paid vacation. I on stwierdził, że właśnie po tym jak pojechał na wakacje i tu jest taki obrazek, gdzie on jedzie na Wielbłądzie ze swoją żoną, a zanim są jakieś piramidy i on jest komórką i odpisuje na maila swojemu klientowi, stwierdził, że to jest bez sensu, Chciał, że on sam zacznie jeździć na urlop, który nie zajmuje się firmą, a oprócz tego swoim pracownikom będzie nie tylko płacił wynagrodzenie z tytułu tego okresu jak normalnie, ale oprócz tego fundował im urlop i jeżeli nie pojedziesz na urlop, na wakacje, to nie rozstajesz kasy, jeżeli chcesz jeździć w domu, ale jeżeli wyjedziesz, to rozstajesz kasę dodatkowo na wyjazd. I no, to na pewno jest to zdrowe. No Jest no, to zdrowe, nie. nawet słuchajcie, jakie Google oczywiście tutaj jako, jak zwykle... 7,5 tysiąca dolarów na wakacje. Google jako pracodawca ws wszechczasów też jakby generalnie zmusza ludzi do tego, żeby wyjeżdżali i kiedy ich zmusza, żeby wyjeżdżali to zmusza całą rzeczywistość wokół nich mniej więcej do tego, żeby do nich nie dzwoniła, nie mówiła do nich mhm. i oni przestają istnieć. Ale... Nie no, ale ja zostanę tam... Googlem, to może tym <grym> roku. Poza tym pamiętaj, że nie tylko branża się musi na to zgodzić, ale jeszcze klienci się muszą mm. na to zgodzić i tutaj zaczyna być czasami problem. Ale no. prawda jest taka, że to, to co on, on tam pisze właśnie to jest, generalnie jest, jest to dobry moment, żeby zacząć delegować różne rzeczy, żeby zastanawiać się mhm. właśnie kto może robić rzeczy, które ja robię tak. Jest to, myślę, mhm. że fajnie jest w tym myśleć. I rzeczywiście w sumie jak teraz tak o tym myślę, to tydzień po prostu bez żadnej informacji z firmy nie byłby mhm. taki głupi tak naprawdę. No, Na chyba pewno byłby tak byłby odświeżający, taki odświeżający. No dobrze. To e, jeśli chodzi o urlopy, czy ich częściowy brak, to już żeśmy ustalili sobie, jaka jest sytuacja. A teraz e, druga rzecz, która też powoduje wielkie opóźnienia w urlopach, albo ich nieistnienie <grym> czyli moment, kiedy już witał się z gąską, już jesteśmy blisko. Odpalenia jak w ogóle projektu, albo jakiejś wersji to projektu, fajnie. albo jakiegoś. Abde... Bo niestety to nie jest tak, że zlaunchowaliśmy produkt i Okej, okay, wszyscy wyjeżdżamy na wakacje, tylko to przecież jest, tak jak żeśmy czytali wszędzie i u wszystkich i jak żeśmy doświadczali, to jest nieustający łańcuch tych launchów, że tak mm -hmm. powiem, nie? No właśnie, bo Dawid, wy mieliście już chyba nawet w podcaście parę, parę odcinków, temu mówiłeś o dacie uruchomienia no Souszka deska, I Minna, data minęła, nie ma. Dlaczego? Powiedz, co się stało? No nie krytykujemy, tak, ale... wszyscy nie, nie, no. wiemy, wszyscy, wszyscy rozumiemy, że wszyscy, wszyscy znamy to z autopsji. Powiem tak Wam tak, o dziwo nie wynika to z tego, że dodajemy feature dodatkowe, bo nam się wydaje, że one są niezbędne. No, nie, mijam się tam oczywiście częściowo z prawdą, bo na pewno coś dodaliśmy. Natomiast to nie jest powodem opóźnienia. Powodem jest to, że jesteśmy również agencją, finansujemy się sami, wiemy, że czeka nas okres ogórkowy, w sierpniu nie ma zbyt wielu świeżych zleceń, i póki jeszcze mamy zlecenia do obsługi, które też prze przeciągają się, niestety, bo miały być już zrobione w zeszłym miesiącu, nie z naszej winy, no, po prostu to wszystko się przesuwa. Czyli prozaiczne powody. Prozaiczne bardzo powody, pracujemy bardzo ciężko. A też druga sprawa jest taka, że zrobienie czegoś takiego jak fajna strona sprzedażowa, to zajmuje więcej czasu niż mi się na to wydawało. Myślałem, że to będzie jakieś tygodnia. A okazuje się, żeby zrobić dobrą stronę pod względem treści, bo grafika to już mniejszy tam problem, to są 2-3 to są tygodnie. A nie mogę tego wydelegować, no ale... bo kto najlepiej zna mój produkt, jak ja, jak nie ja. Mm. Więc takie prozaiczne, prozaiczne rzeczy. Ale pracuję, już widzę efekty i i, no, i w piątek odpalamy wersję strony internetowej, e, a do, do, do aplikacji będzie można się dostać już po kilku dniach de facto. Mm. Do, do tego, do wersji administracyjnej, ale demo aplikacji będzie od razu można było zobaczyć. od razu. No ale właśnie tak jak, tak jak z kamienia A że... ja muszę powiedzieć, że chyba ze względu na to, że. Jakby uczestniczę czy współuczestniczę jako mały mechanizm po raz pierwszy w takim procesie, bo gdzieś tam coś sobie gubię, o czym niedługo, ale e, e, może dlatego, że pierwszy raz uczestniczę w tym procesie, to moje lewele ekscytacji powodują, mm -hmm. że popełniam wszystkie błędy, o których czytałem, żeby broń Boże nie popełniał. Tak? I kiedy widzę produkt, który nabiera tyle kształtu, że już, już po prostu czuję jego zapach to nagle mówię, to jeszcze tylko te dwie rzeczy i ta male, malutka i to będzie doskonałe. Ja już nigdy więcej nie dodam żadnej funkcji, bo jeszcze tylko te dwie. Jeszcze tylko tą jedną. I robię właśnie dokładnie to, bo ja mam dokładnie no. robię wszystko, co mi kazali w Lean Startup, żebym nie robił. I rzeczywiście ta ekscytacja produktem samym w sobie powoduje, że myślimy, że dojdziemy do tego momentu, że nie będzie potrzebna wersja 2.0. Coś bzdurą i ja wiem, że to jest nieprawda, ale może to jest właśnie to, że pierwszy raz uczestniczę w takim procesie i w związku z tym rzeczywiście Czuję adrenalinę. No, ja. Czuję adrenalinę. No i, ale to jest właśnie w tym pierwszym razie, moim zdaniem, najfajniejsze jest to, że odpalić to później z tymi pięcioma które dodałeś później, i nagle się okaże, że tylko jeden z nich, że na przykład z czterech z nich nikt, nikt nie klika w ogóle, mm. to nikt z tego nie mm. korzysta, bo okazało się, że nie, pomysł był ok, ale okazuje się, że ludzie tego nie kupują. I, Wtedy dopiero sobie zdajesz tak naprawdę sprawę, że, że po co tracić czas na te pięć rzeczy i dopracowanie ich kompletnej i, i tak dalej, skoro i tak ludziom to się nie przydaje. I na przykład no ja, no właśnie to czytanie tego link startupu już, jeszcze, jeszcze nawet nie skończyłem, ale, ale tam jest powiedziane, powiedziane dobrze, że, że dużo rzeczy, które, które chcecie zrobić, można zrobić w totalnie okrojonej formie, nawet jeśli miałoby to wyglądać tak, że robisz jakąś funkcję, która tak naprawdę jest obsługiwana przez ludzi. To znaczy, dodajesz opcję typu, że nie wiem, yy, dopasuj mi coś, jakieś rzeczy do mnie, tak? albo dopasuj mi innych użytkowników. To wygląda, jakby, jakby to było zrobione automatycznie, to się dzieje przez jakiś czas, a ktoś to robi ręcznie. No i, mhm. i to jest dobra taktyka. My w showroomie, na przykład, jak integrowaliśmy się z UPS-em, na początku zrobiliśmy yy, coś takiego, że można sobie zamawiać kuriera, ale to nie było jeszcze podpięte do API i przez Pierwszy tydzień, tak naprawdę ja i, i, i osoby od nas z biura siedziały i zamawiały ręcznie tych kurierów. Po prostu wpisywaliśmy te dane, przepisy, skopiowaliśmy dane z systemu od nas, wklejaliśmy je do ups u zamawialiśmy kuriera. Jak się okazało, że dużo marek chce korzystać z tego ups dużo ludzi czy to korzysta, to dopiero wiesz, zaczęliśmy podpinać to w API. I to jest, to jest, mi się to bardzo spodobało, w ogóle ten patent i staram się go teraz jak najczęściej stosować, czyli robić minimalne rzeczy, żeby w ogóle testować, czy ludzie chcą z tego korzystać, robisz to nawet ręcznie... Jakoś, ale zobacz, to jest czas, raz, to jest... że no. dowiadujesz się o tym, jak popularna będzie funkcja, kiedy ją no. prowadzisz, ale też wydaje się nam, i to jest też moje doświadczenie teraz, wydaje się nam, że pewna funkcja jest najprostszą rzeczą na świecie, że jest przycisk na stronie i na niego klikasz i wydaje się, że to już jest wszystko, a tymczasem nawet jeżeli zrobisz to w takiej wersji właśnie udawanego algorytmu, nagle okazuje się, że po drodze jest ileś rzeczy, o których kompletnie nie pomyślałeś i które natychmiast się okazują, kiedy tylko pojawił się ten buton na stronie. więc też funkcjonalność, jakby samo usability takiej funkcji może się zmienić ze względu na to, Dokładnie. że będziesz przez chwilkę udawał, że ta funkcja została wprowadzona. Też, też ludzie ci jak będą korzystać, bardzo szybko powiedzą, że to jest w ogóle fajne, czy też będziesz widział. No, są, są, no my też w no, nikt nie unika chyba tych pułapek i są funkcje w na którymi spędziliśmy, spędziliśmy bardzo dużo czasu i się okazało że totalnym niewypałem. No i po prostu, że mało, mało kto z nich korzysta i jest to bez sensu, ale cóż, trzeba je minimalizować no i trzeba to jak najmniej robić. Także MVP to jest to, jest to. Trzeba, trzeba to nie tylko o tym mówić, trzeba to robić po prostu. My mieliśmy podobną sytuację, stwierdziliśmy, że skoro już dajemy użytkownikowi możliwość zakupienia kilku aplikacji za jednym razem, żeby było taniej, to po co robić to ręcznie, skoro można by było taki zrobić taki sklep e-commerce'owy dla tych kilku mm. aplikacji. No i już prawie to robiliśmy, już mm. byliśmy naprawdę na progu robienia tego, aż w końcu stwierdziliśmy nie. Póki to zrobimy formularz, Będziemy sobie tak, na kalkulatorze liczyć, jaką ma zniżkę przydzielamy i użytkownik po prostu jak zainstaluje 5 aplikacji, a miał tylko trzy, to my je usuniemy, trudno. Ale chyba nie ma tego robić tego. Nie ma tego co robić o Tak, temu. bo jeszcze następną płaką jest to, że produkując wersję 1.0 myślisz już o tym, jakbym to teraz zrobił, to w wersji 6.0 już nie będzie trzeba tego robić, mm. bo już będzie gotowe. Tak. To też jest myślenie, które ja też zaczęłam. Tak cały czas próbuje, prze... cokolwiek się pojawi, próbuje przepychać to do... Wersja 2.0, nie myślę o tym teraz jakby i próbuje jakby przepychać mm. różne rzeczy to z jest, miejsca na miejsce. To jest tak. ciekawe właśnie, bo myśmy mieli, <śmiech> mielibyśmy dosyć prostą sprawę. Wystarczyłoby zainstalować taką wtyczkę, nazywa się WooCommerce, ale przez tą wtyczkę musimy zupełnie na nowym frameworku stronę postawić. To jest jakby jeden problem, ale z drugiej strony okaże się, że na przykład te funkcje, które są w tym WooCommerce, Mogą się okazać niepotrzebne dla nas, nie takie jakie chcieliśmy, więc ja lepiej to, szczegó to budować jeszcze to dokładnie opieranie się na jakimś goto gotowym rozwiązaniu często, no, ma później nie. jak już, bo to jest też tak, że jak zaczniesz korzystać z jakiegoś, by jakbyście zaczęli korzystać, zacząć z tego, zaczęli z tego korzystać to bardzo by było wam wygodnie, nie musielibyście już myśleć o swoim rozwiązaniu i bardzo mówię, że po roku byście zorientowali, że gdybyście to zrobili sami, to byście taniej to zrobili i lepiej. Słynnym przykładem tak jest dig.com, którego Rose stawiał na Ruby on Rails i w pewnym momencie pierwsze uderzenie na serwer, pierwszy sukces i tak jak to zrobi, jedynym sposobem jest dostawić następne 100 serwerów i następne 100 mhm. i następne 100... W tamtym momencie w tamtych wersjach Ruby Race kompletnie się nie skalowało i tylko się metalem skalowało. Więc po prostu on nagle w panice zaczął szukać jakiś ludzi, oddał jedną trzecią filmy za serwery i to jest to. A mówi, jakbym od razu wziął dobrego php i on by mi to napisał, to wszystko to by się nie wydarzyło. No, więc tu te frameworki to też jest następny temat <ścoughs> rzeka. No dobra, ale launching jest startup. Czy zamierzamy też powiedzieć o tym, jak wystartować z startupem? no w sensie marketingowym, marketingowym, to może następnym razem, bo to też jest bardzo mm. ciekawe. Gdzie uderzyć, żeby uderzyć i w ogóle o mistrzach Wirala i, no i tak dalej, Bo tutaj dużo rzeczy no się połączy. To jest temat, ale chyba na oddzielną faktycznie odcinku Tak, razy. zdecydowanie. Numer I jak widzicie, już teraz żeśmy, żeśmy się w naszym prostym schedulu naszego podcastu pogubili, to dlatego, że mamy problemy z organizowaniem się, a o tym jak się będziemy organizować jeszcze raz powiemy Wam na koniec. No właśnie, GTD. Getting Things Done. GTG, tak, a może to jest... Jedna z taktyk. To jest jedna z taktyk, tak. Mhm. To jest jedna z taktyk. Generalnie, nie wiem, czy chyba każdy, każdy, kto coś robi, jakieś, nie wiem, prowadzi projekty, czy cokolwiek tak naprawdę robi, ale jak się uczy do egzaminów, to wie chyba o co chodzi z prokrastynacją mhm. i z zabieraniem przez za dużo rzeczy naraz i, i tak dalej. No i Getting Things Done to jest jedna z metod, które tak. jakby ustalają pewien schemat działania. On jest taki... Może no nie, jak ja to tak czytam, tak osobiście, to mi się to wydaje takie dosyć śmieszne, żeby. Trochę sekciarskie dokładnie, żeby to zacząć robić, ale zgadzam z ludźmi, którzy stosują to, niektórzy nawet jak, jako religię w ogóle to stosują, i wszyscy są naprawdę bardzo zadowoleni. To znaczy, tam jedną, jedna z rzeczy, która mi się w Getting Done bardzo podoba, to jest, że rzeczy, które zajmą nam tam, nie wiem, jakieś. Mało czasu, tak? Tam, nie, wiem, nie pamiętam, czy jest jakiś limit w minutach, tak, postaram, jestem, ale jestem. Mniej, niż, mm -hmm. mniej niż załóżmy 5 minut robimy od razu, co tak. by się nie działo, jeżeli na maila możesz pisać od razu, odpisujesz od razu i to świetnie działa naprawdę, mm -hmm. bo, bo, bo nie, właśnie ja mówiłem wcześniej, że ja się budzę czasami w takich sytuacjach, że Wychodzę z, wychodzę z biura, zamykam wszystkie okienka i widzę nagle maila, którego zaczynałem pisać rano o 8.00. I, I zapomniałem o nim na śmierć. A on dotyczy ważnej sprawy, i mm -hmm. tak naprawdę miałem, powinienem to zrobić rano, i to by wszystko przyspieszyło, i tak dalej. Więc nie wiem, czy wy macie jakieś metody na radzenie jeśli sobie. jeśli chodzi o Getting things Done, to ja rzeczywiście dla mnie całość tego systemu jest nieco zbyt zbudowana. Chociaż autor Getting GDD, jest jedyne co stosuje, to zestaw maleńkich karteczek, które nosi przy sobie i to jest wszystko, co mi jest potrzebne do całego tego systemu natomiast rzeczywiście nabudowane zostały przez geeków miliony programów, systemów przypominających na to które powodują, że rzeczywiście ten sam system zarządzanie tym systemem jest nieznośnie skomplikowane ale na przykład takie dla mnie prosta idea czyli Inbox Zero prosta Dobra, idea która jest dla mnie nie celem, który osiągnąłem, tylko celem, który cały czas próbuję osiągnąć, mhm. bardzo mi pomaga. I na przykład Gmail jest dla mnie nieskończoną pomocą, bo przycisk archive jest najważniejszym przyciskiem w moim, w moim mailu. Ja po prostu nie, cały czas, kiedy tylko coś zostało jakby action, zostało podjęte, od razu jest archive, archive, archive, archive, archive. i cały czas próbuję mhm. zmniejszyć ilość mhm. maili w moim inboxie. I to jest mój sposób na przykład, na, bo rzeczywiście... Robię najgorszą rzecz, czyli mój inbox jest moją przypominaczką i moją listą zadań i itd. Więc staram się, żeby to ta lista dobra zadań rzecz, uczyć. bo te maile, które zostały ci w skrzynce, są maile, do których się musisz odnieść, tak? Tak, ale ta, tak, oczywiście, chociaż według GDD jest to najgorsza rzecz na świecie, A dlatego tak? że powinny się dzielić na, na akcje ze względu na konteksty. To hmm. jest cała historia. Hmm. Tak. W, w inboxie masz tylko jeden blob rzeczy do zrobienia, bez na to, czy masz się zrobić w ciągu następnych 6 miesięcy, czy w ciągu następnych 10 minut. Wciąż są w tym samym Inboxie, więc jakby GTD zachęcaj do tego, żebyś próbował tak, porządek czasowy. Możesz sobie robić wtedy jakieś tam zakładki, gwiazdki, nie, nie, nie tak. tego rodzaju rzeczy, nie? Niestety gwiazdki służą mi już tylko do tego, żeby nie zgubić maila, z którego muszę coś jeszcze przeczytać i nie jestem w stanie go znaleźć <grym> za rzekliny. <grym> Inbox Zero to jest też metodologia, którą stosuje mój wspólnik i on jest z tego zadowolony. Tam, jeżeli ma pięć maili, to znaczy, że rzeklina, na te pięć maili musi odpowiedzieć, musi zareagować. Ja nie potrafię tego wdrażać. Raz na jakiś czas robię Inbox Zero totalny i zobaczymy, co się stanie. I wtedy próbuję przez kilka tygodni, przez dwa tygodnie utrzymać tam kilka maili na skrzynce, ale potem przecież się już to ucieka, no, niestety. Robię filtry, żeby spam gdzieś tam ukrywał się, ale no, niestety no, nie jest to łatwe. Jest to proces. Jest to proces, dokładnie. Na pewno, na pewno ja, ja na przykład też stosuję taką taktykę, Stałem się też generalnie Inbox Zero stosować, ale nadal mam też taką taktykę, że tak raz na tydzień, dwa przechodzę przez, tak naprawdę scrolluję myszką przez, nie wiem, pięć minut po wszystkich tych mailach zaafiwizowanych i po prostu szukam rzeczy, które mi mogły, wiesz, no czasami jest tak, że coś ci się przypomni, że coś mogłeś jeszcze dopytać kogoś mm -hmm. albo coś takiego i to jest też fajne, bo często wtedy mi przypominają się rzeczy, że na przykład follow upować kogoś albo coś takiego. też polecam, żeby sobie co jakiś czas przejrzeć archiwum nawet i, i zobaczyć, czy nie, nie ma tam czegoś ciekawego. A stosujecie jakieś narzędzi zewnętrzne, takie, które Wam pomogą? Jednym moim zewnętrznym narzędziem jest aplikacja najpopularniejsza na świecie na Androidzie, która jest przypominaczką. Mm -hmm. i, I zwykłe stickies na makosie, zwykłe mm -hmm. nalewki. To jest, to jest wszystko, co, co stosuję. Ale, żeby dostać się na mojego stickies, musisz być bardzo palącą sprawą. Mm -hmm. <laughs> Ponieważ, jakby to jest rzeczywiście moje, to tutaj ma następować inbox zero. Moje stickies ma być puste i to jest zadanie każdego dnia, nie? Więc to, to są moje dwie odważenia. To i prosty przypominacz, jakby na tym. Nie, na a no, Ja ja Nie jakieś też tam taski, ale... Ten... Ja stosuję dwie rzeczy w zasadzie. Ja ogólnie oddzielam rzeczy prywatne od filmowych eee, Dlaczego? Bo tego mam dwa G-maile. Mam gmaila filmowego firmowego i prywatnego i nawet... O, tylko dwa, szczęściasz. Bym... I nawet bym chciał to połączyć, to i tak nie mogę tego zrobić. Więc e, w przypadku maila filmowego mam taką wtyczkę, która się nazywa GQs eee, i ona po pozwala z każdego maila zrobić taska. Po prostu pod każdym mailem jest taki butonik, Klikasz tylko OK, datę sobie wyznaczasz, ona ci się tam na innej zakładce odpala i masz tam listę tych zakładek według daty, ona ci wysyła przypomnienia, jak czegoś nie zrobiłeś. Możesz też tego, możesz tego maila wydelegować do swojego pracownika, który ma to samo wszystko zainstalowaną więc monitorujesz, czy on te taski robi. Mm -hmm. To jest dosyć fajne i, i prawda jest taka, że ni niestety w praktyce czasami o tym zapominam, ale jak znowu sobie przypomnę, to przez kilka dni jest dobrze mi się pracuje. Ja dlatego ja będę świetnie w delegowaniu ja, wam, ja to czuję w sobie ja czuję w sobie delegowanie druga rzecz, no niestety u mnie nie mam znowu aż tak wielu osób, których mógłbym delegować chociaż mógłbym, <grym> może ja mam taki charakter po prostu druga rzecz dla prywatnych rzeczy mam Wunderlista, ale tu przyznaję, że to niestety się nie sprawdza po prostu, potwierdzam Wszystkie moje próby z Remember the Milk, z tak. Wunderlistem, z innymi aplikacjami, które są tak piękne i praktyczne i cudowne, że można oszaleć, nie, nie, po prostu nie, nie mam, nie mogę, nie, nie pamiętam. Kupienie o, mleka nie jest dla mnie, nie, nie, nie, nie, nie mieram od nie kupienia mleka, tak. a od nie zadzwonienia do klienta czasami mogę umrzeć, więc to, są, to, to jest ta różnica. E, tym... prawda jest taka, że organizowanie swojego własnego życia tak na komórce w taski, to już jest mm. takiego prywatnego, to, to jest. już trochę czasami mm. fajnie o tym zapomnieć. Absolutnie. No i jest, jest też, to jest też jakaś ta metodologia i ta Ale metodologia... ta wtyczka fajna, ta wtyczka na gmail chciałem Odrobinę ten... zwalnia Gmaila, to prawda, ale polecam. Jest jeszcze jedna jedna metodologia, to są tych gości, którzy zrobili tą książkę e, certisacyjno, tak się, się nazywa Rework. I oni mają takie podejście, że po prostu pracuj, ale i, i nie przejmuj się tym, że o czymś zapomniałeś, jeżeli to na tyle ważne, to do ciebie wróci. To I GDD jest... też mówią o tym. Jeżeli twoja, twój inbox sięga yy, yy, trzech miesięcy wstecz, to pewnie ostatnie dwa miesiące możesz zaznaczyć cały i zrobić archive, bo jeżeli nie zrobiłeś z tym nic, to prawdopodobnie to nie było ważne. Mm, Ale no. tak jak mówisz, je, jeżeli stosujesz się inboxa w pewien charakterystyczny sposób, to owszem, mm. fajnie jest je mieć, bo ten scroll prosty, który raz w tygodniu zrobisz, mm. powoduje, że wykonasz trzy telefony i osiem maili znika, nie? Okay. Ale pewnie nie jest to najlepszy sposób przypominam sobie ale ja też stosuję. Tak traktuję Inboxa po prostu. Mnie się bardzo podobają takie metody gamifikacji, czyli rywalizacja ze znajomymi. Jak dużo udało Cię zharifizować tych e, maili na tym, Inboxer to się nazywa, ale, tak? Wow! Nawet trzeba mieć wtedy znajomych prawdziwych nerdów, żeby się z nimi ścigać, kto ma Inbox Zero pierwszy. Albo którzy dużo spamu dostają, po prostu i Czyli ty... po prostu na przykład może gmailowi mogą się spokojnie ścigać z całą resztą systemów, które są odrobinę gorsze w rozsiewaniu mm. spamu. O, dokładnie. Ale jeszcze a propos Getting Things Done, to ostatnio kupowałem właśnie brata to na Kindle i też zauważyłem, że na, na Amazonie są skróty Getting Things Done, czyli dla gości, którzy nie są w stanie nawet get this thing done czytanie tej książki, są nawet gotowe skróty ten, do kupienia na tam, nie wiem, 10 stronach opisana technika, jeżeli nie masz nawet czasu, żeby przeczytać książkę o robieniu wszystkiego na czas. A generalnie wszystkim, którzy by chcieli tak jakby sobie po kawałku popatrzeć na Getting Things Done, bo bardzo dużo osób stosuje właśnie, tak jak mówiłem, kawałki tego systemu, mhm. które im pasują, jest najlepszy chyba blok na ten temat, nazywa się 43folders, 43 numer folders.com mhm. i tam jeden z uczniów Alana mówi o tym i spotyka się z nimi, rozmawia z nimi, mówi mu, że to kompletnie nie działa i jak to się do tego zmusić i tak dalej. Ale to GDD. Polecam. To co? Koniec. Co z jeszcze chłopaki? Nie, jestem satysfakcjonowany. To był 14 odcinka Chłopaków. E, miałem Dawid Pacha, agencja Mitum, Kamil Dzietkiewicz, agencja wpływu i do i Michał Yoga showroom. Pozdrawiam. Do usłyszenia.